Zanim stoi przy torach Dom drużnika Macieja Drużnik Maciej ma wnuczka Co też Maciek się zowie O przygodach Maciusia Dziś ta bajka opowie Mój dziadek jest drużnikiem I ja też o tym marzę By zostać gdy dorosnę Jak dziadek Kolejarzem. Ja także o tym marzę. Też chcę zostać kolejarzem. Chciałbym zostać kolejarzem. I Ja też. Kolejarzem. Bardzo często o tym marzę. I ja też kolejarzem jest mój dziadek, a mój nie. Dziś koleją w świat pojadę! Ja też chcę! Nie chcę czekać, nie chcę czekać, nie chcę czekać dłużej. W kolejarskim, w kolejarskim chodzić, chcę mu dużo. Być drużnikiem, być kasjerem albo zawiadowcą. Mam do prawdy chęć szczerej jeszcze dzisiaj zostać. I ja też miał Zostać dzielnym maszynistą I ja też miał być na kolejowych szlakach Czemu nie miał Co dzień zwiedzać kawał świata Ja też chcę Nie chcę czekać, nie chcę czekać, nie chcę czekać dłużej. W kolej jaskim, w kolej jaskim chodzić chcę mundurze. Proszę wsiadać, przeszkód nie ma pociąg ruszać może. Bez minuty opóźnienia wszędzie was na Wskaże, jak mam zostać kolejarzem. Kto udzieli takich porad? Mnie posłuchaj, semafora. Semafor mówi ludzkim głosem? Gdy chce, to mówi. Słuchaj, proszę. Służba na kolei to sprawa nieprosta, ale każdy może kolejarzem zostać. A ten, kto w dzieciństwie o tej pracy marzy, zostanie na pewno jednym z kolejarzy. Ja chcę zostać, pragnę szczerze. Wierzę ci, Maciusiu, wierzę. Jeszcze dzisiaj, tak jak marzysz, będziesz jednym z kolejarzy. Obróć się na lewej pięcie, po czym powtórz to zaklęcie. Siedem... Eden, niech przybywa Szczęśliwa lokomotywa Siedem Eden Niech przybywa Szczęśliwa lokomotywa Siedem Eden Tym szczęśliwa lokomotywa. Ale dlaczego tak się nazywasz? Bo nigdy, nigdy się nie smucę. Posłuchaj, jak wesoło nucę. Zawsze uśmiechnięta bywam i dlatego się nazywam szczęśliwa lokomotywa. Pasażerom niosę szczęście i dlatego także jestem szczęśliwą lokomotywą. Jeśli chcesz być kolejarzem, drogę ci do celu wskażę. Szczęśliwa lokomotywa Już nie czekaj Maćku dłużej Bo zapraszam Cię w podróże Szczęśliwą lokomotywą Już nie czekaj Maćku dłużej Bo zapraszam Cię w podróże Szczęśliwą lokomotywą Już za moment, wyruszamy! Pójdę się zapytać mamy. Nie ma szczęśliwej lokomotywy. Czemu odjechała? Czemu nie zaczekała? Czemu mnie okłamała? Czemu? Tak, to smutne, lecz prawdziwe. Kot ci skradł lokomotywę i w świat gna po srebrnym torze. Raty, panie semaforze, niech pan spojrzy. Pękła szyna. Trzeba więc pociąg zatrzymać. Słyszę, koła gdzieś stukoczą. To pośpieszny jedzie pociąg. A tu a pękła przecież. Zaraz pociąg ten zatrzyma. Co się stało? Pękła szyna! Pociąg mógł się wykoleić. A czym można szynę skleić? Takie szyny się wymienia, bo są już do wyrzucenia. Poczekamy tu godzinę, a gdy nam wymienią szynę, zaraz dalej pojedziemy, by dojechać dokąd chcemy. Ja też w podróż się zabiorę I zostanę Konduktorem Jedzie pociąg z daleka Auta zostawia tyle Lecz kto z nami Szybko wsiadali, a gdy wsiądą by zaraz wszystkie drzwi zamykali. Potem sygnał objazdu, chorągiewką sondaje i czynności powtarzam, kiedy A w Warszawie się żegnamy! Do widzenia, konduktorze! Jechało się nie najgorzej! Czołem! Cześć! Po pewnym czasie znów spotkamy się na trasie! Uwaga, uwaga! Pociąg z Maćkowa do Warszawy Wschodniej Wjechał na tor przy peronie pierwszym. Pociąg skończył wiek. Podróżnym życzymy miłego pobytu w stolicy. Sam zostałem na peronie. Ciekaw jestem, czy dogonię szczęśliwą lokomotywę. To ty Maćku, witaj Zuchu. Jestem tu dyżurnym ruchu. Wyruszyłem dzisiaj w drogę. Wiem, po swą lokomotywę, którą porwał kot, niecnota. Kwadrans temu tutaj była, lecz już w drogę wyruszyła. Kot zaś był jej maszynistą. Zatem szczęście było blisko. Czym ją teraz i jak gonić, by odzyskać ją na zawsze? Czym? Ekspresem. To jest jasne. Są pociągi osobowe, są podmiejskie, są pośpieszne z rezerwacją wolnych miejsc. Lecz najszybciej dotrzesz zawsze tam, gdzie ze chcesz, gdy pociągiem ekspresowym ruszysz gdzieś. Ekspresem szybciej niż strzała, ekspresem szybciej niż wiatr, ekspresem podróż wspaniała. Ekspresem, ekspresem przez świat, ekspresem szybciej niż strzała, ekspresem szybciej niż wiatr, ekspresem, podróż wspaniała. Ekspresem, ekspresem przez świat. Pęd pociągu pośpiesznego wszystkich cieszy, Bo pośpiesznik na potorach stali w dal. Lecz choć się pośpieszny pociąg zawsze śpieszy, Każdy ekspres jeszcze szybciej pędzi w dal. Ekspresem szybciej niż strzała, Ekspresem szybciej niż wiatr.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 Każdy kot ma tam kuzyna. Jest więc bardzo to możliwe, że kot twą lokomotywę chce pokazać swej rodzinie, którą właśnie ma w Kotlinie. Kotlin nie jest stąd zbyt blisko. Porozmawiam z maszynistą, żeby jechał bardzo szybko. Ile sił w elektrowozie, bo z Warszawy do Kotlina elektrowóz mknie po szynach. Pociąg specjalny z Warszawy Wschodniej do Kotlina odjedzie z toru przy peronie pierwszym. Byłeś, Maćku, konduktorem. Teraz ja cię w podróż biorę. Jak ja, będziesz maszynistą. O swej pracy powiem wszystko. A na trasie ci pokażę, jak pracują kolejarze. Jadą pociągi. I tak już bywa, że każdy pociąg, że każdy pociąg ciągnie za sobą lokomotywa. Elektryczna, motorowa lub parowa, te rodzaje lokomotyw każdy zna, bo pociągi przecież nieraz obserwował i wesoły pociąg bawił się nieraz. Elektryczna ma pantograf, a komin parowa, Silnik i bak na paliwo, Ma zaś spalinowa, Elektryczna jedzie cicho, Spalinowa głośniej, A parowa głośno sapie I gwizdże radośnie! A kto pociągi wiedzie szczęśliwie? Pan maszynista! Pan maszynista! Pan maszynista w lokomotywie. Elektryczna, motorowa lub parowa, te rodzaje lokomotyw każdy zna. Jeśli nie zna, to się zaraz o nich dowie, gdy zaśpiewa razem z nami chórem tak. Elektryczna ma pantograf, a komin, parowa, silnik i tak na paliwo? Ma zaś spalinowa, elektryczna jedzie cicho. Spalinowa głośniej, aparowa głośno sapie i gniszcze radośnie. Dojeżdżamy do Kotlina. Tu nasz pociąg się zatrzyma. Stop! Jesteśmy już na stacji. Pędzę więc do informacji. Tam pytanie jedno zadam. Czy był tutaj kot sąsiada? Był tu. Rozkład jazdy czytał, i o stację Radość pytał Potem wraz ze swą rodziną Gdzieś odjechał przed godziną Gdzieś odjechał przed godziną? Teraz chcę coś zapowiedzieć Proszę więc cichutko siedzieć Będę cicho Pociąg z wołu przez Radość do Świerszczy Wjedzie na tor drugi przy peronie pierwszym Uwaga, uwaga Pociąg z Ryczywołu przez radość do świerszczy Wjedzie na tor drugi Przy peronie pierwszym Haha, To chyba żarty! Bardzo śmieszne są te nazwy! To nie żarty! Znaje każdy, kto miał w ręku Rozkład jazdy! Są w rozkładzie jazdy Czasem takie nazwy Które dziwią, albo cieszą Przyzna mi to każdy Pociąg osobowy do kobylej głowy czeka przy Peronie do drogi gotowy. Jest stacja kozielaski i stacja ryczywój. Kaczownik, kanie, placzki, goski i dół A jeśli mi nie wierzysz, to rozkład jazdy weź. Tam nazwy te odnajdziesz, jeśli je znaleźć. Kiedy zapowiadam takie miejscowości One także są powodem i mojej radości Pociąg osobowy do kopyle i głowy Czeka przy peronie do drogi gotowy Jest stacja kozie z brody i stacja Róg. Łysimy róg, baby, bobry i socna, brzoza, Bóg. A jeśli mi nie wierzysz, to rozkład jazdy weź! Tam nazwy te odnajdziesz, jeśli je znaleźć chcesz! Ha! Naprawdę? To wspaniałe! Rozkład jazdy przeczytałem. Znam już wszystkie śmieszne nazwy i pamiętam pociąg każdy. Wiem już teraz, wiem co zrobię. Znowu w pociąg wsiądę sobie i pojadę do radości, gdzie kot gości swoich gości. Witaj, Maćku, witaj, Zuchu. A, to pan dyżurny ruchu. Pan w Kotlinie? To wspaniale! Tak, specjalnie przyjechałem i być może ci pomogę. Wyruszymy razem w drogę. Odjazd! Odjazd! Wyruszamy! Wierzę, że dziś odzyskamy szczęśliwą lokomotywę. Wesołym pociągiem jedziemy przez świat I w drodze nucimy, nucimy sobie tak Gdzie też szkod sąsiada przed nami się schował? Na stacji zapada, czy kobyla głowa? A może w radości gości swoich gości? strzeż się panie kocie, będziesz miał przykrości Wesoły nasz pociąg, jak wiatr szybko mknie I koła też nucą wraz z nami słowa te Gdzie też kot sąsiada w tej chwili przebywa Na stacji pilawa czy na stacji piła A może w radości gości swoich gości Strzeż się panie kocie, będziesz na przekrość. Gdzie ten kocur mógł się schować? Będzie nasz, spokojna głowa. Nie do wiary, lecz prawdziwe, widzę swą lokomotywę. Stoi smutna, nieszczęśliwa, bo zabrakło jej paliwa. Obok niej, na kocu złotym, kujawiaka tańczą koty. Kola, koty! Dość radości! Teraz pora na przykrości. Każdy z was dzisiaj za karę, złapie zaraz myszek parę. Kot sąsiada za porwanie, będzie srożej ukarany. Przebacz, Maćku! nie, Rozpaczę! Dobrze, kotku. Ja przebaczam. Lecz czy kolej ci przebaczy? Tak, gdy weźmie się do pracy. Niech od dzisiaj myszy łowi na terenie kolejowym. Mam niewielkie dwa życzenia, ale trudne do spełnienia. Dla mnie wszystko jest możliwe. Niech więc pan... Lokomotywę do rozmiarów dłoni zmniejszy. Ha, to problem jest najmniejszy. Zmniejszam cię, lokomotywo. Dziś zabawką bądź prawdziwą. Niech cię Maciuś w dłoni schowa i zabierze do Maćko. Była wielka, jest maleńka. Mieści się bez trudu w rękach. <śmiech> Teraz zaś na zakończenie. Powiedz Drugie swe życzenie. Proszę pana, ja wciąż marzę, żeby zostać kolejarzem. Ale w tym jest problem cały, że na razie jestem mały. Służba na kolei to sprawa nieprosta, ale każdy może kolejarzem zostać. A ten, kto w dzieciństwie o tej pracy marzy... Na pewno zostanie jednym z kolejarzy. Zaśpiewajmy teraz wszyscy razem pięknie naszym kolejarzom chórem tę piosenkę. Na tymi zimą, dniemi nocą, bielśnią gwiazdy. Koła się toczą i stukoczą o rozjazdy A po to, żeby każdy pociąg był na czas, pracuje każdy z kolejarzy, pracuje każdy z kolejarzy, pracuje dzielnie każdy z nas. Pracuje, pracuje każdy, każdy z kolejarzy, każdy z kolejarzy, dzielnie każdy z nas. Służba na kolei to praca nieprosta, ale każdy może. Kolejarzem zostać A ten, kto w dzieciństwie O tej pracy marzy Będzie, gdy to Jednym z kolejarzy Zimową zamić gdy słonkiem dni się złocą Po srebrnych torach Za pociągiem sunie pociąg A po to, żeby każdy pociąg Był na czas Pracuje każdy z kolejarzy Pracuje każdy z kolejarzy Pracuje dzielnie, każdy z nas Pracuje każdy z kolejarzy, każdy z kolejarzy, dzielnie każdy z nas. Służba na kolei to sprawa nieprosta, ale i ty możesz kolejarzem zostać. A jeśli w dzieciństwie o tej pracy marzysz, będziesz tylko ścież dzielnym kolejarzem.